Jak to robię? Ot tak, niech niech niech niech niech niech no i i ten stan Kolejny raz i raz raz raz raz i dalej się niech PS Squad, tak nie finał, dopiero zaczyna Jak to robię, o tak MCC, o Airman Rymy po bitach, no i osiągam ten stan Kolejny raz i raz i raz i dalej się zaczyna. PS Squad, tak nie finał, dopiero zaczyna Yo, a... a ja mam dwa palce na czterech przyciskach Nie zachowuj się jak pizda, tylko odszykuj mi wyższa, Tak będę jechał, tak będę w chuj czasu pojeżdżał Nie przypuszcza, nie przypuszczał, co będziesz myślał Tam mój temat, ma teksty skręcone Sądzą się swoich, porównaj mnie do Zor Leone jak Leon zawodowiec Sprawdź jak napierdala rymu fachowiec Ten typowy typ, typa typu z typowym stylem Dobrze czasem poczuć jak napierdala chile Nie zostałem Zaliwan, uderzam ci jak ile Spraw brak przemyt po osiedlach słowa Prawdy o to jak nabierdala co bez postaw postawny to absolwent wyższej szkoły Rymologii i aleatory Naprawdę, prawdę dobrze leży z przysłów Jak to robię? O tak MCCOR man Rybię rzucam po bitach, no i osiągam ten stan Kolejny raz i raz i raz i dalej się zacinam PS skład fajny finał dopiero za Jak to robię? O tak COR man Rybię rzucam jeszcze kolejny raz i, raz i raz i dalej się zaczyna. UPS skład, tak, nie finał, to dopiero zaczynam Pogubione ryby, plak, volume, na sam bo tu tu wolumen, maxa, mixa z tej półkolejny kolejnych pacjentów Tak to nie bywa, z w energii mi ubywa Lecz pierdolony Instygmce, we mnie się odzywa sywa, chce, ja robię to jak każdy z was chce Cękę RAP, ja mam ją sobie też Wiesz to i wiesz mi na słów kilkadziesiąt Ja robię to na szybko, ale wcale się nie śpieszę I gubiąc rywy, i gubiąc takty, gubiąc dekloro Ale coś się stało, pyta, pyta, pyta to To bref pozorą masę, czy jestem siostra pasem Ale w przyjdzie na listę, później potrenuję lasę Tymczasem laserem ja nazywam era Że nam tobie poćwiczę koby, że nie jesteś pierwszy Lecz to mi leży na giecy, że mam ten poziom tej tu masz to jak ty ale a to jest masz piękny, tak jak to robię? O tak, O man, rymy rzucam po bitach, no i osiągam ten stan Kolejny raz i raz i raz i dalej się zacinam, UPS squad, tak nie finał, dopiero zaczynam Jak to robię? O tak, O man, rymy rzucam po bitach, no i osiągam ten stan I Kolejny raz i raz i raz i dalej się zacinam, UPS squad, zaraz już będzie finał tak, Finał